Usiłowała zerwać z tymi tradycjami, choć tak naprawdę udało się to tylko nielicznym. Inicjatorem tych wielkich przemian był m.in. Stanisław Przybyszewski, który, kiedy pojawił się w Krakowie w 1898 roku, zaczął budzić niepokój nie tylko demonstracyjną postawą cygana, ale też odważnie głoszonymi poglądami na temat działalności artystycznej. Część z nich umieścił w słynnym manifeście z roku 1899 Konfiteor. Sztuka, według Przybyszewskiego, to dzieła rodzące się w duszy artysty, stające się jej obrazem, niezależne od świata zewnętrznego, postrzeganego jedynie złudnymi zmysłami. Każde dzieło, które niesie ze sobą przesłanie moralne lub społeczne, jest tylko namiastką i karykaturą, prawdziwej twórczości. Pisał między innymi, Sztuka nie ma żadnego celu. Jest celem samym w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu duszy. A zatem istnieć powinna tylko dla siebie, być jedynie sztuką dla sztuki. Tak rozumianą sztukę tworzą tylko wybrańcy, prawdziwi artyści, którzy stają się jej kapłanami i pośrednikami między otaczającym nas realnym światem, a najgłębszymi prawdami skrytymi na dnie duszy. Część młodopolskich artystów nie była jeszcze przygotowana na tak odważne stwierdzenia. Szczególnie ci, którzy nie czuli potrzeby całkowitej rezygnacji z dotychczasowego, często wygodnego i ustatkowanego życia. Trudno im też było tak jednoznacznie odwrócić się od społeczeństwa, które kupowało ich obrazy i tomiki poetyckie. Hołbiło każde kolejne dzieło, zapraszało na wieczorki towarzyskie i fundowało stypendia, dzięki którym mogli się kształcić i wyjeżdżać na zagraniczne wojarze. — Lubię, kiedy kobieta omlewa w objęciu — pisał w jednym z erotyków Tetmajer, a młode, żądne wrażeń panny z dobrych domów, przyciskając tomiki wierszy do serca, tłoniły się przy każdym kolejnym wersie. Poeta zdobywał laury popularności, która wcześniej nawet mu się nie śniła. Dostawał setki listów z prośbą o podpisanie zdjęcia czy wpis do pamiętnika, który potem przechowywany był jak relikwia. Kobiety biblijne, nie tylko tańcząca z głową Jana Chrzciciela Salome, ale też namawiająca ją do grzechu matka Herodiada, jawnogrzesznica, Maria Magdalena i postaci starotestamentowe Judyta, niosąca dumnie głowę Holofernesa oraz pramatka Ewa, wszystkie stały się nagle źródłem wszelkiego zła na ziemi. Piękne, góralskie dziewczyny o hardym spojrzeniu i mocnych dłoniach podziwiane były przez brać artystyczną młodej Polski, a także portretowane na licznych obrazach i w wielu utworach poetyckich przez najlepszych twórców epoki. Paryskie atelier Olgi Boznańskiej emanowało prawdziwie artystyczną atmosferą. Utrwalony na fotografii rozgardiarz farb, sztaluk gotowych i dopiero powstających obrazów stał się świadectwem nie tylko codziennej pracy, ale też największej namiętności życia artystki, jaką była sztuka. Artysta, kapłan, Wybraniec, któremu dane było poznać misterium sztuki, kreator myśli i ideałów, często ukrywał się pod symbolem śnieżno-białego łabędzia, ptaka królewskiego, pięknego i pewnego siebie. Równocześnie jednak, szybko i niespodziewanie, bywał degradowany do roli ofiary swoich własnych przekonań, nie mieszczących się w kanonach obyczajowości społecznej. Z dumnego łabędzia, Stawał się nieszczęsnym albatrosem, odrzuconym przez otoczenie i niespełniającym wymagań publiczności. Coraz częściej nie potrafił sprostać konkurencji, jaką zaczęły dla niego stanowić najpierw fotografia, a potem także film. Twórcy zdawali sobie sprawę, że łatwo mogą się stać marionetkami w rękach mecenasów, krytyków i odbiorców. Sztuka sprawiała, że nagle znajdowali się na marginesie społeczeństwa, odrzucali życie wygodne i bezpieczne na rzecz wiecznej tułaczki, dążyli do realizacji snów, które nigdy nie stawały się jawą. Pędzili na oślep w poszukiwaniu ideałów, które potem przyczyniały się do ich samozniszczenia. W tle portretu Lucjana Rydla, pióra Stanisława Wyspiańskiego, można dostrzec postać wiosny z obrazu Sandra Botticellego. O typie urody kobiecej reprezentowanej przez wiosnę Ignacy Matuszewski pisał tak Ta biotka, wysmukła kobieta, stąpająca naprzód krokiem lekkim, a pełnym wdzięku i magnetyzująca widza swymi dziwnymi oczyma, to typ na wskroś nowoczesny i bliższy nam o wiele niżli zdrowe, silne, jędrne, majestatyczne postaci Rafaela lub Tycjana. Franciszek Żmurko należał do grona popularnych portrecistów epoki. Jedną z jego prac redakcja Tygodnika Ilustrowanego komentowała. Natchnienie, niepospolity talent Franciszka Żmurki od pewnego czasu objawia jakby wyszlachetnienie pod względem pomysłów i dążeń w swojej twórczości. Zmysłowa piękność jego kobiecych postaci nabiera teraz jakiegoś wyrazu uduchowienia coraz częściej, idealizuje się, podnosi wdziękiem bardziej poetycznym. Piękna główka natchnienia, spoglądająca z wyrazem spokoju i słodyczy w niebo, jakby nasiągnąć chciała blaskami jego, ta cicha dusza, która z oczu dziewicy patrzy, jest nowym dowodem talentu i zmiany o której wspominaliśmy wyżej. Warszawa przełomu wieków obfitowała w uroki życia salonowego. Było to miasto, w którym kwitło bujne życie towarzyskie, a rygory polityczne zmuszały warszawiaków do spotykania się w miejscach odosobnionych. Zebrania, nazywane literackimi, często przeradzały się w dyskusje polityczne. Odbywały się m.in. spotkania tak zwanego Parnasu, który wspominał Ferdynand Hezik. Wieszczką Parnasu była Deotyma. Zasiadali w tym gronie Jan Zachar Jasiewicz, Marian Gawalewicz, Lucjan Rydel, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, jako gość z Krakowa. Zbieraliśmy się co miesiąc, za każdym razem u innego z członków. Artyści przełomu wieków żyli w hermetycznych światach. Ci, którzy uważali się za prawdziwych wybrańców sztuki, izolowali się w swoich własnych wieżach z kości słoniowej, dokąd przeciętny mieszczuch nigdy się nie przedarł. Dla przyzwoitych filistrów artysta był wyrzutkiem społeczeństwa, wiecznym obierzy światem, alkoholikiem i bywalcem podejrzanych miejsc. Niszczył wszystko, do czego z takim trudem, krok po kroku dochodziło społeczeństwo mieszczańskie,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 Kazimierz przerwa Tettmeier jako gość z Krakowa. Zbieraliśmy się co miesiąc i za każdym razem u innego z członków. Krakowska Moderna spotykała się u Michalika. Słynna jama pamięta jeszcze czasy, kiedy brukowane uliczki miasta zapełniały wieczorami przedziwne postaci, otulone w powiewające na wietrze peleryny, W powyginalnych fantazyjnie kapeluszach albo aksamitnych beretach i w zabłoconych butach z cholewami. To krakowscy adepci sztuki malarskiej wracali z zajęć w plenerze i pod wodzą swojego mistrza Jana Stanisławskiego wkraczali do kafejki, żeby zjeść kolację a potem godzinami rozprawiali o sztuce, o najnowszych prądach artystycznych i słuchać opowieści przyjaciół, którym udało się wyjechać za granicę i na własne oczy zobaczyć Paryż końca XIX stulecia. To była prawdziwa przystań malarzy krakowskich, którzy z czasem zaprosili do wspólnych biesiad młodzież literacką i ludzi teatru. Pośród wieczornego gwaru i papierosowego dymu unoszącego się w jamie Michalika, wszyscy stali bywalcy kawiarni znajdowali moment, żeby przeczytać kolejny numer krakowskiego dziennika Czas, wypić filiżankę czarnej kawy i delektować się pysznymi pączkami, które dobroduszny Jan Apolinary często ofiarowywał swoim gościom na kredyt. Jama Michalika zachowała wystrój i niepowtarzalną atmosferę sprzed stu lat. W najbardziej okazałej sali, tak zwanej zielonej, do dziś możemy oglądać liczne pamiątki z epoki, m.in. barwne witraże, meble, obrazy oraz szopkę krakowską wraz z lalkami, wykonane dla kabaretu zielony balonik. Samotnik w otoczeniu nierozumiejącego go tłumu Stał się chętnie eksponowanym wizerunkiem osobowości twórczej. Alienację pogłębiała szczera niechęć wobec zastanych kanonów i norm społecznych. Z drugiej strony już ówczesna prasa podnosiła problem podwójnej moralności artystów tworzących prace, które można było szybko i łatwo sprzedać. Właśnie w jamie Michalikowej W 1905 roku narodził się pomysł założenia najsłynniejszego młodopolskiego kabaretu Zielony Balonik, do którego teksty pisywał m.in. Tadeusz Boj-Żeleński. Nie była to jednak pierwsza przystań krakowskiej cyganerii. W ostatnich latach XIX wieku artyści zaczęli się spotykać w kawiarni szmita w samym sercu Krakowa, na rogu Plant i ulicy Szewskiej. Odkryli ją dla przyjaciół Włodzimierz Tetmajer, Ignacy Daszyński, ale już wkrótce dołączył do nich Stanisław Wyspiański, a potem Lucjan Rydel, Kazimierz Tetmajer, Gabriela Zapolska, Adolf Nowaczyński, Maciej Szukiewicz. Jednak, jak sami twierdzili, atmosfera tego miejsca Nie sprzyjała rozmyślaniom, brakowało jakiegoś magnetyzmu, a wprost do szału doprowadzali ich zwykli urzędnicy, którzy w każdej chwili mogli wejść i przerwać artystyczną dyskusję. Koniecznie należało znaleźć lokal, który byłby tylko ich. Stała się nim, znacznie lepiej chroniona przed wścibskimi oczami krakowskiego filistra, kawiarnia turlińskiego mieszcząca się na parterze niewielkiej kamieniczki przy ulicy Szpitalnej. Kawiarnia Trulińskiego stała się jedną z przystani krakowskiej boemy. Artyści pozostawili po sobie pamiątki w postaci malowideł, rysunków i wierszyków utrwalonych na kilku fragmentach płótna. Szybko zyskała miano sławnego nonszalanckiego paonu od francuskiego paf zawdzięczając je powtarzanym bez przerwy przez Przybyszewskiego wersom wiersza Meterlinka. Le blanc, le Ściany udekorowano malowidłami, a w jednej z sal rozpięto wielkie płótno, które pokryło się niewybrednymi tekstami. Pomysłodawcą przejęcia lokalu na własność był podobno Jan Stanisławski a za nim ruszyli nie tylko wszyscy malarze, ale i literaci. Szybko stał się jednak Paon główną siedzibą Stanisława Przybyszewskiego i jego wiernych towarzyszy. Równie chętnie, jak w kawiarniach, spotykano się w kilku prywatnych domach, wśród których największą popularnością cieszyło się niewielkie mieszkanko Ignacego Sewera Maciejowskiego przy ulicy Batorego, o którym mówiono, że na wskroś było przysiągnięte szlachecką atmosferą. O Ignacy Maciejowskim krążyły po Krakowie liczne anegdoty. Boy opowiadał o relacjach między Sewerem a jego ukochaną żoną Marią. Sewerowie byli tak zrośnięci z sobą, że kiedy roztargnionego Sewera pytano o zdanie o jakiejś książce, pierwszym jego odruchem było zwrócić się do swojej generalnej sekretarki. — Maria, czy ja to czytałem? — Czytałeś. — Podobało mi się? — Podobało. I dopiero wtedy Sewer odpowiadał — czytałem. Świetne. Salon wydawcy krakowskiego życia, jednego z najpracowitszych literatów w ówczesnej Polsce, o którym Boj pisał, że regularnie kropił swoich sto czy dwieście wierszy dziennie, zachowując do końca niezmęczoną wenę opowiadania — Należał do najbardziej znanych w Krakowie Skupiając elitę młodopolskiego środowiska twórczego Bywali w nim literaci, malarze, aktorzy, muzycy Ale też politycy i dziennikarze Adam Grzymała-Siedlecki jednym tchem Wymieniał największe osobowości epoki Które można było spotkać u Sewera Wyspiański, Przybyszewski, Jacek Malczewski I wszyscy inni malarze epoki Daszyński, Baudouin, Zdziechowski, a przecież i Reymontowie, gdy w Krakowie przebywali, a przecież i Wincenty Lutosławski z uroczą swoją małżonką, Kazanowa de Domo, hiszpańską poetką, i Wilhelm Feldman, i Idalia Pawlikowska, i małżeństwo Kotarbińskich. Nie zapominajmy i o Asnyku, którego przyjście na Batorego traktowano jako galówkę. I tylu, tylu innych. Tak, w tym niezamożnym domu przez jakieś dziesięć lat, dzień w dzień, gromadził się zespół indywidualności, które stanowiły czoło krakowskiego, a w pewnej mierze całego polskiego życia artystycznego w malarstwie, w słowie pisanym, w teatrze. Wieczorne spotkania towarzyskie i zadymione kafejki, których artyści raz po raz dostawali coś na krechę, to tylko jedno z obliczy życia wielkiego miasta końca XIX wieku. Pełnego wizerunku dopełniały pałace wielkiej arystokracji, mieszczańskie kamienice, kościoły pełne dewotek kwestujących na ochronki dla sierot, kawiarenki goszczące inteligentów pijących poranną kawę. Miasto to także brukowane ulice, Po których jeździły dorożki, a potem tramwaje elektryczne Przeszklone domy towarowe i targowiska Wreszcie dzielnice wielkiego przemysłu Który rozwijał się w ogromnym tempie I te zapomniane przez wszystkich Gdzie nędza wychodziła wprost w wielkie błoto ciemnych zaułków. A przede wszystkim ludzie mieszkający tam od wielu pokoleń I ci, którzy pojawiali się w mieście za chlebem stawali przy nowoczesnych urządzeniach i sami zamieniali się w tryby wielkiego przemysłu. Niektórzy zaczynali od zera, jak po mistrzowsku nakreśleni bohaterowie powieści Władysława Reymonta Ziemia obiecana. Ale tuż obok byli również tacy, którzy nie potrafili się odnaleźć w nowym świecie. Nie umieli podjąć rzuconego przez nie wyzwania i powoli się w nim zatracali. Czasami też... Stawało się miasto tłem rozterek życiowych, jak w powieści Wacława Berenta, Próchno, gdzie podglądało niemoc artystyczną, widziało strach przed podejmowaniem wiążących decyzji i błędy, które popełniali niepewni siebie samych bohaterowie. To miasto miało swoje zwykłe życie dzienne, wzgardzone przez adeptów sztuki i życie nocne, pełne tajemnic niedostępnych filistrom. Zapewne podobny krajobraz mógł oglądać dr Judym, bohater powieści Stefana Żeromskiego, Ludzie bezdomni, rok 1899, kiedy przemierzał warszawskie przedmieścia z niziny fabrycznej, z owej masy ślepych murów bez okien, z wąskich i podłużnych budowli, które cienkimi rurami wydychały kłęby pary, Przecudne w promieniach słońca, jak ruchome bryły srebrne, dochodził niemilknący łoskot żelaza. Takie oblicze nowoczesności znali też twórcy największej europejskiej cyganerii artystycznej, paryskiego Maumartru. Kabarety i ekskluzywne domy publiczne wabiły pokrzywdzonego przez los ułomnego lotreka, który pośród odrzuconych przez społeczeństwo kobiet znalazł najwierniejsze modelki i towarzyszki życia. Degas uwieczniał na swoich kartonach wieczorne koncerty w tanich tinglach i gale wielkich teatrów, odnajdując na idealnych twarzach tancerek i śpiewaczek upiorne efekty sztucznego oświetlenia sal. Renoir z upodobaniem tworzył kolejne wersje tańców, zabaw, spotkań towarzyskich. Sisley zachwycał się letnim gwarem ulic Paryża. Miasto impresjonistów nie drażniło jednak realistyczną nędzą przedmieść i spojrzeniem na szpetotę dzielnic fabrycznych. Oblane słońcem, łagodne i oswojone, dawało możliwość podglądania barwnego tłumu i współtworzącego go różnych typów ludzkich. Wiedeń Był w XIX wieku jednym z tych miast europejskich, w których najnowsze osiągnięcia techniki sąsiadowały z zabytkami historii. Wśród wielkomiejskiego gwaru konnych tramwajów, gazowych latarni i nowoczesnych domów towarowych dumnie trwała średniowieczna katedra św. Stefana, do dzisiaj symbol austriackiej stolicy. Ulice wielkich miast amerykańskich Takich jak Nowy Jork czy Chicago, ich wieczny ruch i pośpiech nie dawały się porównać z niczym, co można było spotkać w Europie przełomu wieków. To właśnie tam najczęściej podążali spragnieni lepszego życia polscy emigranci. Wielkie miasto, dynamiczne i tętniące życiem artystycznym, ale też coraz bardziej anonimowe – zdawało się skupiać cały pesymizm końca stulecia. Coraz częściej uciekano z niego, u nas najczęściej do Zakopanego i w Tatry, ale też na wieś, gdzie młodopolscy artyści znaleźli życie dotąd im nieznane, o ustalonym rytmie pór roku i świąt religijnych, kierujące się własną logiką i moralnością, czyste i proste, nie próbujące przeciwstawić się odwiecznym prawom, Wyznaczanym przez naturę Na początku lat 90 Młodzi adepci sztuki często wyjeżdżali Do podkrakowskich Bronowic W poszukiwaniu zarówno naturalnych pejzaży Jak i nowych typów modeli Ale w odkryciu wsi bajecznie kolorowej Dalekiej od codziennej pracy w gospodarstwie Dopomógł też fakt przynależenia Bronowic Do parafii kościoła Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Tam też odbywały się wszystkie śluby bronowiczan, na kilka godzin zmieniając szare bruki krakowskiego rynku w radosne ferie barw od gorsetów, wstążek i pawich piór. Krakowscy malarze i poeci żenili się z pięknymi wiejskimi dziewczętami i opuszczali stare mury. Jako jeden z pierwszych wyjechał do Bronowic, Włodzimierz Tettmajer, malarz, brat Kazimierza Tetmajera, który ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką bronowickiego gospodarza. Ślub był rzeczywiście bajecznie kolorowy, ale jego wspomnienie szybko zatarła szara rzeczywistość. Kiedy skończyło się zauroczenie wsią kolorową, życie Włodzimierza Tetmajera straciło nieco na barwności, Dopóki nie wybudował własnego domu, przez kilka lat mieszkał z rodziną kątem u teściów, borykając się z biedą. Dworek Tetmajerów w Bronowicach i małżeństwo Włodzimierza Tetmajera z Anną Mikołajczykówną stało się ulubionym tematem plotek krakowian. Z czasem, kiedy oswojono się z tym dziwactwem, Zaczęto regularnie odwiedzać Tetmajerów, którzy, nie mając ochoty na rytualne wizyty, całą rodzinę chowali się przed gośćmi w życie. Żona Wodzimierza miała młodszą siostrę Jadwigę, której urokowi uległ Lucian Rydel. Swoją wielką miłość do pięknej Jadwisi traktował jednak zupełnie inaczej niż trzeźwo patrzący na życie Tetmajer. Do roli anegdoty urosły już Przekazy na temat konkurów Rydla, który o względy kilkunastoletniej dziewczyny zabiegał ponoć jak romantyczny kochanek, pisywał wiersze wielbiące jej urodę i porównujące ją do Afrodyty wyłaniającej się z fali zboża, a w konkury chadzał boso, żeby zbliżyć się do ludu. Dręczenie rodziny gadatliwością i wychwalaniem cnót dziewczyny szybko odniosły pożądany skutek rychło wydano zgodę na małżeństwo, do zawarcia którego doszło ostatecznie 10 lat po weselu Tetmajera w roku 1900. Ślub stał się prawdziwym wydarzeniem towarzyskim, pożywką dla plotek i znakomitym realistycznym materiałem literackim wykorzystanym przez Wyspiańskiego, wystawionym rok później na deskach krakowskiego teatru, weselu. Lucjan Rydel Znany w środowisku artystów ze swojego gadulstwa, był utalentowanym tłumaczem, poetą i dramatopisarzem. Szczególną popularnością cieszyły się jego widowiska sceniczne oparte na folklorze. Zaczarowane koło, 1900 rok, i byklejem polskie, 1906. Jedną z głównych postaci dramatu Wesele jest poeta, wieczny tułacz, pan żurawiec Kazimierz Tetmajer, wówczas uszytu sławy, podróżujący po Europie, głównie dzięki hojnym sponsorom i wiecznym pożyczkom. Tetmajer był jednym z wielu młodopolskich Europejczyków. Wojażowali wówczas wszyscy, choć nie zawsze były to wyjazdy w poszukiwaniu natchnienia, jak w przypadku ludźmierskiego poety. Naukowcy przemierzali szlak między Warszawą a Krakowem, pragnąc znaleźć wolny dostęp do wiedzy na Uniwersytetach Galicyjskich. Studenci wyjeżdżali na uczelnie zagraniczne. Artyści obowiązkowo odwiedzali Francję, rzadziej miasta włoskie, najczęściej zaś Wiedeń i Berlin. Kwitła turystyka. Polskich inteligentów można było spotkać w niemal całej Europie. W Paryżu przechadzali się wzdłuż bulwaru Champs-Élysées, zdegustowani patrzyli na Tour Eiffel, Żelazny dziwoląg, który powstał w 1889 roku z okazji kolejnej wystawy światowej. Ze znudzoną miną zaglądali do kilku muzeów, rezerwowali miejsce w loży opery, słuchali najmodniejszego w danym sezonie koncertu. Najbardziej znaną cyganerią przełomu stuleci było Paryskie środowisko artystyczne, które za swoją siedzibę obrało wzgórze Montmartre. Tam właśnie można było spotkać najsłynniejszych twórców epoki, z których każdy był niepowtarzalną, choć często nierozumianą i niedocenianą indywidualnością. Paryska awangarda artystyczna i literacka najchętniej odwiedzała tanie restauracje, kawiarnie i kabarety. Do najpopularniejszych należały Moulin Rouge, Oramor, Olapin, Agile. Cyganeria z Montmartre stała się wzorem dla młodopolskiej bohemy, z równym upodobaniem biorącej każdego wieczoru we najmodniejsze krakowskie lokale. Znajdując się poza granicami kraju, nasi inteligenci, Pozbawieni wykształcenia estetycznego, poświęcają małą chwilkę swego czasu na zwiedzanie muzeów, przeważnie galerii obrazów. Tam każdy z naszych podróżnych stara się najpierw przeczytać nazwisko artysty, a wyczytawszy – Rafael, Rubens czy Tycjan, spogląda dopiero na obraz, wyrzucając ze swej piersi wieloznaczne ach – To mu wystarczy, aby za powrotem do kraju rozprawiać o wielkich i wspaniałych dziełach tych mistrzów i wydawać o dziełach sztuki sąd pełen absolutyzmu, opartego na kompletnej nieświadomości rzeczy. Napisał Wincenty Trojanowski w tygodniku ilustrowanym pod tytułem O ogólnym samokształceniu się estetycznym. Bolesław Biegas odniósł w Paryżu spektakularny sukces. Rzeźbiarz znalazł się w stolicy Francji w roku 1901. Opieka bogatego małżeństwa, baronostwa Truchel, pozwoliła mu zapomnieć o kłopotach finansowych i oddać się pracy. Szybko nawiązał kontakty wśród paryskiej bohemy, a jego rzeźby zaczęły mu przynosić uznanie młodych wyznawców symbolizmu i krytyki. Do najbardziej znanych kompozycji rzeźbiarza należy Marsz Żałobny. Podróżowano zresztą nie tylko do Paryża. Polscy turyści odwiedzali także miasta włoskie. Snuli się po zamarłych pod warstwami wulkanicznej lawy uliczkach Pompeji i zaglądali do rzymskich muzeów. Chętnie spacerowano również wąskimi załukami Florencji, miasta Michała Anioła podziwianego także w dobie młodej Polski. Jedną z wizytówek miasta jest uwieczniony na grafice Józefa Pankiewicza Ponte Vecchio, na którym od wieków swoje kramy rozkładają złotnicy. Obok Polaków, którzy pojawiali się w Paryżu w celach turystycznych, bądź też artystów, którzy wysyłali pracę na odbywające się regularnie salony, stolica Francji przygarniała Rzesze młodych ludzi, którzy tam właśnie pragnęli zrobić karierę. Nielicznym z nich powiodło się. Większość jednak borykała się z trudnymi warunkami materialnymi. Xavier Glinka, wspominając Paryż z lat swojej młodości, notował. Koczując w tanich hotelikach, mieszkając w mansardach i wraz ze studentami w wynajętych pokojach u Kocha przy ulicy Glacier w tak zwanej glasierce, zbierali się na dyskusje w kawiarniach Rotond i Café du na Montparnasse razem z wychodźcami i rewolucjonistami rosyjskimi. Większość prowadziła typowe życie artystyczne artystycznej, żyła w biedzie, a nawet w nędzy, tylko nieliczni posiadali własne mieszkania i pracownie. W okresie tym tworzyli i przebywali w Paryżu dłużej lub krócej, tak znani już wówczas Lub nieco później malarze i rzeźbiarze, jak Olga Boznańska, Tadeusz Makowski, Henryk Kuna, Ksawery Dunikowski, Władysław Skoczylas, a także pisarze z Andrzejem Strugiem, Stefanem Żeromskim i Władysławem Reymontem na czele. Otaczał ich barwny tłum młodzieży artystycznej i adeptów pióra, wśród której rej wodził Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Ale bywało też zupełnie inne podróżowanie. Chłopi ze strachem wysiadali z wagonów trzeciej klasy, licząc na to, że obce i nieprzyjazne miasto, do którego właśnie przybyli, da im pracę i pozwoli na godniejsze życie. Inni decydowali się na zawsze opuścić kraj, wsiąść na pokład statku i szukać swojego szczęścia za oceanem, jak bohaterowie noweli Henryka Sienkiewicza za chlebem. Przybywając do brzegów Ameryki, stawali na dziobie okrętu i spoglądali niepewnie w przyszłość wyłaniającą się na zachodzie z porannej mgły. Wtem dymy poczęły jakby rozstępować się i ginąć, a na ich tle, w miarę jak okręt pruł srebrną wodę, występowały zarysy domów, kominów. Spiczaste wieże rysowały się coraz wyraźniej na blankicie. Obok wież... Wysokie kominy fabryczne, nad kominami słupy dymów, rozwiane w puszyste kiście na górze. To wszystko musiało robić ogromne wrażenie. Dla wielu z nich zderzenie z nieznanym światem stało się początkiem nowego życia. Dla innych początkiem dramatu wyobcowania, samotności i tęsknoty za krajem. Wraz z najnowszymi osiągnięciami sztuki francuskiej dotarła do młodej Polski także moda na egzotykę i wszystko co odległe i tajemnicze. Wielką namiętnością modernistów stała się sztuka Japonii. Europa odkryła sztukę Japonii na początku lat 80. XIX wieku. Malarze zachwycali się urodą skromnych drzeworytów. Analizowali nowe dla nich efekty techniczne i kompozycyjne, które japońscy artyści osiągali za pomocą prostych środków. Przede wszystkim jednak poddali się nastrojowi emanującemu z ich prac, próbując przenosić go na swoje obrazy, czego przykładem może być krzak jesienią japonizowany Leona Wyczółkowskiego. Józef Pankiewicz... Portretując swoją żonę w japońskim kimonie, bezpośrednio demonstrował zauroczenie sztuką japońską, ale nie od jeden pozostawał pod jej wpływem. Na wielu młodopolskich obrazach pojawiały się charakterystyczne dla japońskich drzeworytów miękkie, faliste linie skontrastowane z pojedynczymi elementami mocno zarysowanych sylwetek drzew, pojedynczych gałęzi czy kwiatów. Wśród wielbicieli sztuki japońskiej znalazł się też Vincent van Gogh. W jednym z listów do brata pisał Proszę, czy to, czego uczą nas ci prości Japończycy, którzy żyją wśród przyrody, jakby sami byli kwiatami, nie jest niemal prawdziwą religią? I nie można studiować sztuki japońskiej, nie stając się zarazem bardziej wesołym i szczęśliwym. Trzeba powrócić do natury mimo naszego wykształcenia i naszej pracy w świecie konwencji. Oryginalne drzeworyty z kraju kwitnącej wiśni dekorowały ściany niejednej pracowni, przynosząc powiew świeżości i odmienne od tradycyjnego spojrzenie na otaczający świat. Dla wielu twórców były pretekstem do poszukiwań nowatorskich rozwiązań artystycznych. Niekiedy stawały się także początkiem późniejszych, znakomitych kolekcji. Największą z nich stworzył w naszym kraju Felix Jasiński, manga, obieży świat, krytyk, propagator i jeden z najbardziej znanych ówcześnie kolekcjonerów sztuki japońskiej dawnej grafiki europejskiej i malarstwa młodej Polski. Krakowskie mieszkanie. Feliksa Jasińskiego stało się pierwszą polską galerią sztuki japońskiej, choć kolekcjoner zbierał także prace wielu znakomitych młodopolskich i europejskich artystów. Swoje bogate zbiory zapisał Feliks Jasieński manga Towarzystwu Miłośników Muzeum Narodowego w Krakowie. Zarówno egzotyczne, jak i te najbardziej swojskie fascynacje modernistów, znalazły liczne refleksy w literaturze i sztuce przełomu wieków. Liryczne wyznania idealnie nadawały się do utrwalania lęków i zachwytów człowieka fin de siècleu, a ich plastyczne wizualizacje stawały się pretekstem do spojrzenia w głąb najtajniejszych zakątków młodopolskiej duszy. Henryk Siemiracki należał do najbardziej cenionych twórców epoki. Żył w latach 1843-1902. Dla swojej sztuki czerpał wątki z tematyki antycznej i mitologicznej. W konwencji tej została także stworzona w 1894 roku kurtyna dla Krakowskiego Teatru Miejskiego, obecnie imienia Juliusza Słowackiego. Rozdział czwarty W cieniu poezji Wizerunek epoki ukształtowała poezję. Przeniknęła do sztuk plastycznych, ogarnęła wszystkie rodzaje literackie. Zawładnęła też młodopolskim teatrem, którego scena stała się idealnym miejscem uzewnętrzniania nastrojów i emocji przełomu wieków. Po epizodzie z malarstwem impresjonistycznym Władysław Podkowiński stworzył kilka obrazów o wymowie symbolicznej, wśród nich najbardziej znany szał Uniesień w 1894 roku. Polski dramat mieszkański kształtował się pod wpływem francuskiej sztuki Stezą z, z epoki drugiego cesarstwa, którą tworzyli m.in. Émile Augier i Alexandre Dumas, syn. Ich utwory były często tłumaczone na język polski i wystawiane na scenach warszawskich. W Polsce gatunek ten uprawiali między innymi Kazimierz Zalewski, Zygmunt Sarnecki. Równolegle rozwijał się dramat historyczny. Józef Szujski, Wincenty Rapacki i nurt komedii po Fredrowskiej, reprezentowany innymi w twórczości Michała Bałuckiego. Choć już w okresie popowstaniowym teatr polski stał się ważnym elementem życia kulturalnego, to jeszcze na przełomie lat 80. i 90. XIX stulecia pozostawał w znacznym zapóźnieniu zarówno wobec dramatu zachodnioeuropejskiego, jak i nowych tendencji w rozumieniu pracy scenicznej. W dalszym ciągu preferowano Tradycyjnie ukształtowany wzorzec spektakli opartych na pompatycznej grze solisty i towarzyszących mu nieco w cieniu innych aktorów. Ilość teatrów i teatrzyków prowincjonalnych, sezonowych, prezentujących swe przedstawienia w parkowej scenografii letnich wieczorów, a także popularnych trup wędrownych, nie była proporcjonalna do jakości proponowanego przez nie repertuaru. Teatr był instytucją niemalże masowo produkującą podobne do siebie szablonowe jednoaktówki, przy wielokrotnym korzystaniu z tych samych dekoracji i kostiumów, powielaniu tych samych chwytów scenicznych, tej samej mimiki i gestów aktorów. Udział reżysera w tworzeniu ostatecznego wizerunku spektaklu ograniczał się właściwie do ustawiania poszczególnych scen i kontrolowania wygłaszanego tekstu. Znaczącą rolę w przemianach dramatu europejskiego drugiej połowy XIX wieku odegrali Skandynawowie oraz Niemcy, którzy wprowadzili do swoich utworów zupełnie nowe wartości. Dramat naturalistyczny współtworzyli między innymi Henrik Ibsen, żyjący w latach 1828-1906, napisał m.in. Dziką kaczkę, dom lalki, norę i August Strindberg 1849-1912, panna Julia Grasnów, a wśród pisarzy niemieckich Gerhard Hauptmann 1862-1946, Między innymi tkacze. Twórczość dramatyczna Ipsena, Strindberga, Hauptmana czy Bernstierne Bernsona odkrywała tragiczny wymiar otaczającej rzeczywistości. Nieunikniony konflikt jednostki twórczej o dużym poczuciu własnej indywidualności i społeczeństwa, nietolerującego żadnych prowokacji, stał się głównym problemem, Dramatu modernistycznego Równolegle jednak Z troską o mimetyczny stosunek Do świata realnego Pojawiały się w ich utworach Problemy wykraczające niekiedy Poza zmysłowe i rozumowe Poznanie rzeczywistości Alienacja jednostki Poczucie odrębności W stosunku do reszty społeczeństwa A jednocześnie Świadomość niemożności wyrwania się Zarówno z środowiskowych, jak i jednoznacznego wyrzeczenia się swojego pochodzenia, wikłały głównych bohaterów dramatu w zależności o charakterze biologicznym i społecznym, ale nie pozostawały też bez wpływu na ich psychikę, prowokując do czynów tragicznych w skutkach. Obok naturalistycznej troski o prawdopodobieństwo zarówno dialogów, jak i scenerii, Na tle, które się rozgrywały, zaczęto wprowadzać także elementy o charakterze metafizycznym, mające u podstaw wewnętrzne rozterki moralne bohaterów, ich przeczucia, nastroje, widziadła, senne, nie znajdujące miejsca we wcześniejszych realizacjach, a tak charakterystyczne dla całej twórczości modernistycznej. Już w utworach Ibsena i Strindberga Można znaleźć wyznaczniki nowego światopoglądu i znamiona pesymizmu, typowe dla przełomu stuleci. Obok nich pojawiły się inne wielkie osobowości, a wśród nich Morris Metterling, innymi Ślepcy, Peleas i Melisanda, Intrus, Siedem Królewien, belgijski poeta i dramatopisarz, jeden z najświetniejszych przedstawicieli europejskiego symbolizmu. Jego nastrojowe dramaty rozgrywały się w niezwykłej atmosferze przeczuć i napięcia ogarniającego zarówno samych bohaterów, jak i współistniejącą z nimi na równych prawach naturę. Ich konstrukcja zawsze zmierzała ku niechybnej katastrofie. Przy niemalże całkowitym braku tradycyjnie pojmowanej akcji, uporczywa statyka utworów Metterlinga, sam twórca nazywał je – dramatami statycznymi, sprzyjała skupianiu się na elementach zazwyczaj umykających racjonalnemu poznaniu. Wyczulone do granic możliwości zmysły i niezauważane na co dzień drobiazgi stawały się znaczącymi łącznikami świata realnego i transcendentnego. Nastrojowy dramat statyczny Meterlinka próbowali naśladować w Polsce m.in. innymi. Kazimierz Tetmajer, pisząc Sfinksa, Lucjan Rydel, matka, czy Maciej Szukiewicz, kwiat pleśni. Stanisław Wyspiański zaprojektował afisz do wnętrza Meterlinka przy użyciu oszczędnych środków formalnych, skupiając się na wydobyciu przesłania drzemiącego w geście spoglądającej w ciemności zmierzchu dziewczyny. Ostatnia dekada stulecia wraz z nowościami w dziedzinie sztuk plastycznych i literaturze przyniosła w naszym kraju także ogromne zmiany zarówno w doborze repertuaru dramatycznego, jak i w całym sposobie myślenia o teatrze, kreowaniu przestrzeni scenicznej i poszukiwaniu nowych środków wyrazu. Jedną z zasadniczych cech dramatu młodopolskiego było współistnienie dwóch odmiennych typów przedstawień. Koniec wieku przyniósł świetne realizacje dramatu według utrwalonych już dużo wcześniej wzorców naturalistycznych. Obok nich jednak zaistniał także poetycki dramat symboliczny, odchodzący od przedstawiania determinujących wszelkie poczynania bohaterów zdarzeń zewnętrznych w kierunku prób przekazu ich świata wewnętrznego, wzruszeń, odczuć i emocji. Do jego najpełniejszej realizacji doszło na początku XX wieku przede wszystkim w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Podobnie jak inne dziedziny sztuki, dramat modernistyczny najchętniej wypowiadał się w konwencji niedopowiedzenia, sugestii i nastroju, sięgając po nacechowane symbolicznie atrybuty, budując scenografię, przy wykorzystaniu efektów światłocieniowych, odwołując się do ładunku emocjonalnego wybranych fragmentów dzieł muzycznych. Zmieniła się konstrukcja fabularna utworu, zmierzająca zwykle ku katastrofie głównego, coraz bardziej zindywidualizowanego bohatera, a wraz z nią także cała wymowa dzieła. Dramat modernistyczny zaczął nosić znamiona pesymizmu końca stulecia. Cechą nowych form była świadoma rezygnacja z budowania napięcia opartego tylko na zdarzeniach zewnętrznych, które wcześniej w pełni determinowały zachowanie i losy bohaterów. Akcja coraz częściej była przenoszona do wnętrza ludzkiej duszy i rozgrywała się w jej najciemniejszych zakamarkach. Odejście od ślepego naśladownictwa rzeczywistości prowadziło do tworzenia przedstawień z założenia całkowicie niezależnych, samodzielnych kreacji autora, reżysera, aktorów i innych współpracujących z nimi osób. Realistyczne ujęcie preferowane przez XIX-wieczną dramaturgię zaczęło być wypierane przez ujęcia metaforyczne i symboliczne, kierujące uwagę widza na wartości o charakterze metafizycznym i odrealnionym. Teatr powoli rezygnował z pełnienia funkcji dydaktycznej. Miał oddziaływać na ludzką wrażliwość i uczuciowość. Nowatorskie dzieła dramatu europejskiego zostały przetłumaczone i zaadaptowane także przez polskich twórców przełomu wieków. Dzięki licznym artystycznym kontaktom zagranicznym nazwiska – Ipsena, Strindberga czy Meterlinka szybko stały się znane. Na sceny teatralne wprowadził je w Polsce Tadeusz Pawlikowski, obejmując najpierw w roku 1893 dyrekcję Teatru Krakowskiego, a następnie Lwowskiego w latach 1900-1906. Za dwóch kadencji Pawlikowskiego doszło do przełomu w sposobie rozumienia dzieła dramatycznego. Był reżyserem dbającym o każdy szczegół przedstawienia, przykładającym wagę do najdrobniejszych epizodów inscenizacji. Dzięki jego inicjatywie w ramach przygotowań przedstawienia po raz pierwszy pojawiły się wspólne próby analityczne tekstu. Z równym namaszczeniem dbał także o perfekcyjną, techniczną oprawę spektakli, korzystając z udogodnień, jakie stwarzały najnowocześniejsze w owym czasie gmachy teatralne w Polsce. Wielkie Rudyta i prawdziwy miłośnik kunsztu teatralnego, oprócz dzieł dramatopisarzy europejskich, wprowadził do repertuaru także twórczość współczesnych autorów polskich. Wystawiał utwory Jana Augusta Kisielewskiego, Lucjana Rydla, Jerzego Żuławskiego czy Stanisława Przybyszewskiego, nie zapominając o klasyce XVIII wieku. Wojciech Bogusławski, Franciszek Zabłocki, Julian Ursyn Niemcewicz. Znakomitymi następcami Pablikowskiego byli kolejno Józef Kotarbiński, żyjący do 1928 roku i Ludwik Solski, 1855-1954. Dzięki ich uporowi Na deskach Krakowskiego Teatru zatriumfował też w końcu wielki dramat romantyczny. Publiczność poznała dzieła trzech narodowych wieszczów. Grano Kordiana Juliusza Słowackiego, nieboską komedię Zygmunta Krasińskiego i dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Bezpiańskiego. Dwie debiutanckie sztuki Jana Augusta Kisielewskiego w sieci karykatury okazały się jego najlepszymi dziełami. Szalona Julka, bohaterka pierwszej z nich, szybko urosła do rangi symbolu istoty wrażliwej o artystycznym usposobieniu i młodzieńczych tęsknotach za życiem innym niż otaczający ją światek intryk i sieci drobnomieszczańskich konwenansów. Wszechstronnie wykształcony Jerzy Żuławski, pisarz, taternik i współtwórca tatrzańskiego pogotowia ratunkowego, zaczął swoją twórczość od dramatu historycznego Dyktator, rok 1903, żeby następnie sięgnąć do tematów współczesnych, wianek miertowy. Największy sukces przyniósł mu modernistyczny wymowie, wydobywający odwieczny konflikt dobra i zła, dramat Eros i Psyche, oparty na metamorfozach Apulejusza. Kraków przyciągał najwybitniejszych twórców, a i sam Pawlikowski potrafił też znakomicie odkrywać przyszłe talenty pośród braci aktorskiej. Helena Modrzejewska, właściwie Jadwiga Helena Mizel, stała się uosobieniem ideału aktorki tragicznej. Światową karierę rozpoczęła występami w Krakowie i Warszawie, od 1876 roku już głównie za oceanem. Szczególnie wsławiła się interpretacjami ról szekspirowskich, 17 ról granych w języku polskim i angielskim i kreacjami w dramatach słowackiego Amelia w Mazepie, Maria Stuart oraz w sztukach Ibsena i Dimasa. Na deskach Teatru Miejskiego grały takie późniejsze sławy jak małżeństwo Irena i Ludwik Solscy czy Wanda Siemaszkowa. Najpierw gwiazda scen polskich, m.in. Krakowa, Lwowa, Warszawy, Wilna, Poznania i europejskich, a potem także amerykańskich. W Stanach Zjednoczonych spędziła dwa sezony teatralne już w latach 20. XX wieku grając głównie w ośrodkach polskich, m.in. w Nowym Jorku i Detroit. Wśród aktorów Prym Wiedli, Kazimierz Kamiński i późniejszy dyrektor teatru Ludwik Solski, których sztukę sceniczną z niekłamanym zachwytem wspominał m.in. Stanisław Przybyszewski w swoich pamiętnikach z epoki. Całkiem inaczej przejawiał się wytworny, niesłychanie wnikliwy artyzm Kamińskiego, który z drobnej, ale bogatej muzaiki gestów, ruchów, paru od niechcenia rzuconych słów, umiał stworzyć taką niesłychanie żywą postać, jaką się już po tysiąc razy widziało, a teraz dopiero rozpoznawało jako niezniszczalny, wiecznie trwający typ. Na całkiem innym polu harcował niespożyty talent Solskiego. Szeroki, wybuchowy, zawsze byłem zdumiony, jak umiał Solski ten swój temperament na więzi trzymać, wielki umiar artystyczny zachować. U Pawlikowskiego pojawiła się również Gabriela Zapolska, która marzyła o osiągnięciu sukcesu na miarę niezapomnianej Heleny Modrzejewskiej. Po licznych nieudanych próbach podbicia najpierw publiczności objazdowych teatrzyków kraju, a potem w sławnym Teatr Liberte, U André Antoana w Paryżu pewne uznanie krytyki zdobyła dopiero w Teatrze Krakowskim. W pamięci potomnych pozostała jednak głównie jako dramatopisarka, a jej Żabusia, Kaśka Karyatyda czy Moralność Pani Dulskiej na stałe weszły do kanonu klasyki polskiego dramatu. Grywana z niezmiennym powodzeniem Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, która właściwie nazywała się Maria Śnieżko-Błocka z Korwin.